Wszystkich bracia, siostry, mili goście, z bliska i daleka. Rozpocznijmy modlitwą, powstańmy proszę i prośmy Boga, aby błogosławił ten nasz wspólny czas. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za kolejny dzień Twej łaski, za zgromadzenie Twego Kościoła, którego możemy być częścią. Za Twoją obecność między nami w Duchu Świętym powierzamy się w Twoje ręce. Prosimy, przemawiaj do każdego z naszych serc. Pociągaj nas ku Tobie w swojej mocy, miłości. Objawiaj się nam, przemieniaj nas na Twój obraz w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, w którego świętym imieniu się gromadzimy i przez którego w takiej wolności i ufności zbliżamy się do Ciebie, do Twego tronu łaski. Rozjaśnij nad nami swe oblicze i bądź nam łaskaw. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone z każdego naszego serca. Amen. Usiądźmy. I otwórzmy. Ewangelię Marka pierwszy rozdział i spójrzmy na pierwszy wiersz Ewangelia Marka gdzie w pierwszym wierszu tej Ewangelii czytamy początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie Synu Boga Początek Ewangelii. Czy Marek ma na myśli, że tu zaczyna się Ewangelia w tym miejscu, co wydaje się być oczywiste, że jest to początek? Czy też mówi, że ta księga, którą pisze jest początkiem Ewangelii? Jest tym, co rozpoczęło się jako dobra nowina. Rzeczownik Ewangelia pojawia się aż 76 razy w całym Nowym Testamencie, a w tej księdze, którą nazywamy Ewangelią Marka, występuje 8 razy. Ewangelia znaczy dobra nowina. Dobra wieść, dobra wiadomość. Tego słowa używano, gdy rodził się nowy władca albo gdy zwycięski generał wracał z wygranej bitwy lub wojny. Natomiast w Nowym Testamencie to słowo ma szczególne znaczenie odnoszące się do dobrej nowiny o zbawieniu, o ratunku, jakie jest dane ludziom to zbawienie w Jezusie Chrystusie. O, jest to dobra nowina o zwycięstwie Bożej światłości nad diabelską ciemnością, o zwycięstwie i o panowaniu Boga, i zniweczeniu panowania szatana. Marek na wstępie przedstawia Jezusa jako Chrystusa. To nie jest jego nazwisko, Jezus Chrystus, tylko słowo Chrystus jest tytułem, jest opisem tego, kim On jest. Chrystus to grecki odpowiednik hebrajskiego słowa Mesjasz. A więc Jezus jest Mesjaszem, czyli Bożym Pomazańcem. Słowo Mesjasz znaczy ten, który jest pomazany, czyli przeznaczony do jakiejś konkretnej misji, konkretnej służby przez Boga. W Starym Testamencie królowie, kapłani, czasami prorocy byli namaszczani. A więc Jezus jest tym Bożym wybranym sługą. Mesjaszem, a zarówno Bożym Synem. Pokonuje potęgę grzechu, zło szatana i świat wraz z jego zabójczym wpływem. Wielu Żydów oczekiwało i do dzisiaj oczekuje Mesjasza, pomazańca, który będzie wypełnieniem Proroc Starego Testamentu, jako politycznego wyzwoliciela, jako tego, który przyniesie wolność, w tamtym czasie wolność od władzy Rzymian. Jednak jak widzimy w Ewangelii właśnie, Mesjasz nie przychodzi, by pokonać rzymskie legiony, ale przychodzi, aby cierpieć i umrzeć jako Boży Sługa, aby zapłacić okup za ludzkie grzechy. I sercem i jakby streszczeniem całej Ewangelii Marka jest 45 wiersz z 10 rozdziału, gdzie Jezus wyjaśnia, kiedy uczniowie myślą o tym, kto będzie największy w Królestwie Bożym. Jezus wyjaśnia swoją misję i tego, w jaki sposób uczniowie mają Go naśladować. Jezus mówi, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono ale przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Kto napisał Ewangelię Marka? Oczywiście Marek, ewangelista. Takie nagłówki znajdujemy w starych manuskryptach. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, nie mamy pewności, kto jest ludzkim autorem tej Ewangelii, gdyż sama Ewangelia Marka, jak zresztą każda Ewangelia, nie identyfikuje nigdzie swojego autora. To nie jest jak listy, w których pisarze listów zaczynają od tego, kto je pisze i często mówią, do kogo pisze. Tego w Ewangeliach nie znajdujemy, Natomiast są różne przesłanki, które pozwalają nam określić autorów tych innych ksiąg, które nie zawierają bezpośredniej identyfikacji ich autorów same w sobie. Papiarz, biskup z Hierapolis w Azji Mniejszej z II wieku, przypisuje tę księgę Markowi, który był tłumaczem apostoła Piotra w Rzymie w latach 60. I wieku. I wcześniej biskupi, tacy jak Ireneusz z Wionu, Klemens Aleksandryjski, Orgenes, Tertulian i Euzebiusz, wszyscy potwierdzają tę tradycję papiasza. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w piątym rozdziale i trzynastym wierszu przekazuje pozdrowienia od Marka, którego nazywa swoim synem. Nie wiemy, czy jest synem według ciała, czy w duchowym sensie, ale być może jest to właśnie ten Marek, ewangelista 1 Piotra 5:13. Niektórzy przypuszczają, że to jest ten sam Marek, o którym czytamy w dziejach apostolskich, jako że tam pojawia się taka postać, która nosi dwa imiona, jedno hebrajskie, drugie rzymskie, Jan Marek. Marek jest rzymskim imieniem, w tamtym czasie bardzo popularnym imieniem. Wiele osób mogło je nosić, stąd nie wiemy, czy to jest ten sam Marek. Ten Marek, o którym czytamy w dziejach apostolskich, wiemy, że był synem Marii, z Jerozolimy był kuzynem Barnaby, który towarzyszył Pawłowi i Barnabie podczas ich pierwszej podróży misyjnej, ale, jak wiemy, szybko wycofał się z tej podróży i później podróżował już tylko z Barnabą. Do kogo pierwotnie była skierowana Ewangelia Marka? Jak już Wspomniałem, ta wczesna chrześcijańska tradycja wskazuje na Rzym jako miejsce, w którym Marek napisał swoją Ewangelię. W 1964 roku wielki pożar zniszczył 80% Rzymu i cesarz Neron, który najprawdopodobniej wzniecił ten pożar, Zrzucił z siebie winę na chrześcijan, co wywołało oczywiście poważne reperkusje. Wielu historyków kościoła uważa, że zarówno Piotr, apostoł Piotr, jak i apostoł Paweł wkrótce po tym ponieśli męczeńską śmierć w Rzymie. Neron w swoim szaleństwie. Postanowił zniszczyć chrześcijan. Chrześcijanie byli łapani, przeodziewani w zwierzęce skóry, żeby wyglądali jak zwierzęta, i spuszczano psy łowieckie, które rzucały się na nich i rozszarpywały ich. Ponadto Neron w swoich ogrodach. Przybijał chrześcijan, oczywiście nie osobiście, ale jego żołnierze na jego rozkaz. Przybijali chrześcijan do krzyży, oblewali ich smołą i podpalali ich jako pochodnie na ucztach Nerona w jego ogrodach. Możecie sobie wyobrazić, jakie przerażenie padło na wczesny kościół w Rzymie. Wielu chrześcijan wyrzekło się swojej wiary w Jezusa z powodu lęku przed tymi prześladowaniami, przed taką śmiercią. W tym samym czasie w Judei wybucha żydowskie powstanie przeciwko Rzymowi, które ostatecznie doprowadza do zniszczenia Jerozolimy w 70. roku Stłumienia tego wielkiego powstania i rozproszenia Żydów na cały ówczesny świat. W świetle tych dwóch katastrofalnych wydarzeń Kościół potrzebował pociechy, potrzebował zachęty i praktycznych wskazówek, jak żyć w obliczu takiej nienawiści świata takich prześladowań, takiego cierpienia. Wielu chrześcijan nie rozumiało, w jaki sposób Jezus zamierza budować swoje królestwo, kiedy wszyscy uważają chrześcijan, naśladowców Chrystusa za złoczyńców, za przestępców. Marek według tradycji opierając się głównie na w wspomnieniach apostoła Piotra, na jego kazaniach, na jego przemówieniach i na kontakcie z Piotrem, spisuje relacje życia, służby i nauczania pana Jezusa pierwotnie dla chrześcijan w Rzymie i okolicach, chociaż jego dobra nowina szybko dociera do szerszego grona czytelników i słuchaczy. I Znajdujemy w tej Ewangelii pewne charakterystyczne elementy Rzymianina, który pisze do nieżydów. Marek w swojej Ewangelii wyjaśnia znaczenie żydowskich obrzędów. W siódmym rozdziale od trzeciego do czwartego wiersza mówi o tym, że faryzeusze i wszyscy Żydzi, zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. Po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, to nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, tak jak ten obmywanie kielichów, dzbanów, i miednic. Więc tutaj Marek tłumaczy te różne zwyczaje, które panowały wśród faryzeuszów i uczonych w piśmie. W XV rozdziale, 42 wierszu Jezus mówi, Marek pisze, że gdy nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed szabatem. Więc znowu wyjaśnia. Kolejność tych dni Paschy, dzień przygotowania, a później wielki szabat Paschy. Również Marek tłumaczy aramejskie wyrażenia, w trzecim rozdziale, 17 wierszu, tłumaczy imię dwóch synów Zebedeusza, których Jezus nazwał Boanerges, co znaczy Synowie gromu, więc tłumaczy to, to aramejskie słowo na grecki. W piątym rozdziale, w pierwszym wierszu, kiedy Jezus wskrzesza zmarłych córkę Jaira, mówi do niej Talita kumi I znowu Marek wyjaśnia znaczenie tego. Dziewczynko, mówię Ci, wstań. W siódmym rozdziale i trzydziestym wierszu Jezus używa słowa efata i Marek tłumaczy, to znaczy otwórz się. W czternastym rozdziale trzydziestym szóstym wierszu pojawia się słowo Abba i znowu Marek tłumaczy Ojcze, podaje aramejskie i greckie słowo. I w piętnastym rozdziale, w 34 wierszu, Jezus na krzyżu woła Eloi, Eloi, lama sabachtani. I znowu Marek tłumaczy, to się wykłada Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Więcej, w swojej Ewangelii Marek wyjaśnia greckie słowa, za pomocą łacińskich odpowiedników. A więc nawet w ten sposób pomaga tym rzymskim odbiorcom rozumieć, o czym mówi. W dwunastym rozdziale drugim wierszu czytamy o ubogiej wdowie w świątyni, która wrzuciła dwa leptony i teraz wyjaśnia po rzymsku mówi, czyli kodrantes, w zależności jakie tłumaczenia używacie, ale tak dosłownie tam jest. Dwa leptony, czyli kodrantes i to słowo kodrantes jest łacińskim słowem. Podobnie w 15. rozdziale i 16 wierszu czytamy, że żołnierze odprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec. Tu używa greckiego słowa, a następnie wyjaśnia łacińskim słowem, mówiąc to jest pretorium, więc tutaj też mamy takie wyjaśnienia. Więc te, te, te różne elementy w tej Ewangelii pokazują nam, że rzeczywiście Marek pisze najprawdopodobniej w Rzymie do Rzymian, do chrześcijan pochodzenia łacińskiego. Pełna wartkiej akcji Ewangelia Marka jest pisana w czasach, gdy wierność Jezusowi pociągała za sobą często utratę wszystkiego. Rodziny, przyjaciół, majątku i oczywiście ostatecznie życia. W kontekście rosnącej wrogości ze strony rzymskiej władzy i całego niemal społeczeństwa, Marek w tej Ewangelii bardzo mocno podkreśla drogę cierpienia w naśladowaniu Jezusa. Wzywa wszystkich naśladowców Jezusa, aby za przykładem swojego mistrza, którego droga była naznaczona cierpieniem, aby Pozostali wierni Bogu bez względu na koszty, jakie przyjdzie im ponieść w naśladowaniu Jezusa. I widzimy, czytając tą Ewangelię, że ona wychodzi naprzeciw przynajmniej trzem potrzebom Kościoła. Dostarcza Wiarygodny, pisemny zapis Ewangelii. Do tej pory wydaje się, że Ewangelia Marka jest pierwszą spisaną Ewangelią. I do tej pory Ewangelia była tylko przekazywana w sposób ustny. Oczywiście już wcześniej zostały napisane niektóre listy apostolskie. Natomiast sama Ewangelia, treść Ewangelii, treść życia Jezusa, jego śmierci, zmartwychwstania, to wszystko było przekazywane tylko ustnie. Więc Marek, jako pierwszy najprawdopodobniej, przedstawia pisemny zapis Ewangelii. Po drugie, w tej Ewangelii potwierdza tożsamość Pana Jezusa jako Bożego Syna, a jednocześnie. Doświadczającego cierpienia i haniebnej śmierci Mesjasza, co dla Żydów było nie do przyjęcia. Jak Paweł pisze, to było gorszące dla Żyda. Nie do przyjęcia do dzisiaj. Żydzi mówią, nasz Mesjasz to nie jest ktoś, kto zostanie zabity. Nasz Mesjasz to ktoś, kto przychodzi, aby objąć władzę. Więc Marek pokazuje, że owszem, Jezus przyjdzie objąć władzę, kiedy przyjdzie ponownie. Ale Jego pierwsze przyjście, również zapowiedziane przez żydowskich proroków, jest przyjściem sługi, który przychodzi, aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I po trzecie jego Ewangelia wzywa jego naśladowców do wiernego uczniostwa, które jest ściśle związane z niesieniem krzyża. Tak jak Jezus zmierza na krzyż, tak Jezus wzywa swoich wszystkich naśladowców, którzy chcą iść za Nim, aby nieśli swój krzyż. To znaczy zaparli się samych siebie i byli gotowi stracić to ziemskie życie, aby zyskać życie, które Jezus im oferuje. Wzywa naśladowców Jezusa do wytrwania w wierze, w próbach i cierpieniach, tak jak czynił to Jezus. Powstańmy i módlmy się, a później będziemy kontynuowali nasze rozważanie tej Ewangelii. Kochany nasz Panie, i my dzisiaj potrzebujemy słyszeć poselstwo Twojego Słowa, poselstwo Ewangelii, która wzywa nas do naśladowania Ciebie w trudnych czasach, nawet jeśli przyjdzie nam doświadczyć prześladowań nienawiści tego świata, fałszywych oskarżeń z powodu Twojego imienia, Daj, Panie, byśmy nie wyrzekli się Ciebie, nie odwrócili się od Ciebie, nie zaparli się Ciebie, ale okazali się Tobie wierni. Prosimy, mów do nas i daj nam czerpać z Twojej łaski, z Twojego źródła życia, abyśmy mogli ostać się w tym świecie w obliczu różnych Pokus różnej formy wrogości tego świata, nienawiści. Daj Panie, byśmy odważnie nieśli tą Ewangelię, która nam została przekazana do potrzebujących ludzi wokół nas, którzy giną z powodu grzechu. Prosimy błogosław dalszy czas naszej społeczności. Błogosław nasze przychodzenie do Ciebie w modlitwie, w pieśniach. pomóż nam uczcić Ciebie i dopomóż nam przyjąć to wszystko, co w swojej łasce i dobroci przygotowałeś dla nas. Amen. światła, które przyszło na cały świat. Dziękujemy Ci, że nas powołałeś do Twojej cudownej światłości, że uczyniłeś nas dziećmi światłości. Niechaj Twoja światłość jaśnieje w nas i jaśnieje przez nas w tym ciemnym świecie. Amen. Amen. Siądźmy, kochani. Zapraszamy dzieci na szkółkę, spacerową, bo jest ładna pogoda. Otwórzmy ponownie ewangelię Marka. Podczas gdy ewangelię Mateusza i Łukasza rozpoczynają się od szczegółowych rodowodów i opowieści o narodzinach Jezusa. Marek zaczyna od działalności Jana Chrzciciela, który zapowiada nadejście kogoś większego niż on sam. Kogoś Komu Jan nie był nawet godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów, co było zadaniem najniższych sług w tamtym czasie. Jan mówi, że nie jest godzien nawet czegoś takiego uczynić dla tego, który ma nadejść, którego Jan zapowiada. Tego, który Jan mówi, będzie chrzcił, czyli będzie zanurzał w Duchu Świętym. W Ewangelii Marka nie ma wstępu. Nie znajdujemy tu ani rodowodu, ani okoliczności narodzin Jezusa, wyprawy do Betlejem, odwiedzin mędrców ze wschodu, ucieczki do Egiptu. Ani nawet okresu dorastania w Nazarecie. Inne Ewangelie mają długie wstępy. U Marka werset otwierający mówi po prostu początek Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie Mesjaszu, synu Boga. W Ewangelii Marka misja Jezusa. Rozpoczyna się od Jego chrztu w Jordanie i następującego po Nim czterdziestodniowego szatańskiego kuszenia na pustyni wśród dzikich zwierząt. W następnych siedmiu rozdziałach czytamy o pełnej mocy służbie Jezusa służbie głoszenia ewangelii i uzdrawiania po całej Galilei czyli północnej części Izraela znajdującej się między morzem Śródziemnym a rzeką Jordan. Pozostała część Ewangelii Marka, czyli rozdziały od 19 do 15 Zawierają opis drogi Jezusa do Jerozolimy i Jego mękę i śmierć jako cierpiącego sługi. W ostatnim, szesnastym rozdziale możemy przeczytać o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu i ostatnich instrukcjach przekazanych przez Jezusa niedowierzającym uczniom. Wczesne manuskrypty gwałtownie kończą Ewangelię Marka na ósmym wierszu 16 rozdziału, a ostatnich 12 wierszy z tej Ewangelii pojawia się dopiero w manuskryptach w V wieku po Chrystusie, co najprawdopodobniej oznacza ich późniejsze dodanie i redakcję. W sumie obecnie mamy do dyspozycji pięć różnych wersji zakończenia Ewangelii Marka, ponieważ wczesne manuskrypty różnią się samą końcówką. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, możecie zajrzeć nawet do polskich tłumaczeń i zobaczycie różnicę między zakończeniem Ewangelii Marka w różnych Ewangeliach. Nie ma pewności, czy Marek chciał tak gwałtownie zakończyć swą Ewangelię, mówiąc o kobietach, które z lękiem odeszły od grobu i nikomu nic nie powiedziały, tak jak gwałtownie zaczął Ewangelię od chrztu w Jordanie, czy też Marek nie zdążył dokończyć pisania swojej Ewangelii z powodu szalejących prześladowań, których sam Marek być może zginął. Czy też jego manuskrypt został uszkodzony? Ponieważ to były zwoje i najczęściej na końcu miały takie patyczki powiedzmy, którymi były zakończone i większość zwojów tych starych właśnie jest uszkodzonych. Na początku i na końcu, gdzie były te mocowania rozwijane, środki są raczej dobrze zachowane, natomiast te zewnętrzne części, szczególnie zakończenia, często właśnie są brakujące we wczesnych manuskryptach, pouszkadzane. To jest jedna z wielu tajemnic okrywających biblijny tekst i myślę, że nie powinno być to dla nas wielką przeszkodą w pokornym przyjęciu tego, co zostało napisane i wypełnianiu tego, czego możemy się uczyć z Ewangelii i z innych części biblijnego tekstu, który, jak wiecie, przez lata był poddawany różnego rodzaju redakcjom, uzupełnieniom i to, co dzisiaj mamy, są to późne manuskrypty, które dzięki Bogu mamy ich tysiące, dzięki czemu porównując je, porównując cytaty, z wczesnych pisarzy chrześcijańskich, możemy zrekonstruować oryginalne teksty i polegać na nich jako na tekstach, które są natchnione przez Boga. Pierwsza część Ewangelii Marka jest prezentacją licznych dowodów na to, że Jezus jest Bożym Synem i jest Mesjaszem. Jest pomazańcem, który wypełnia Bożą Misję. W tej pierwszej części Ewangelii Marka, czyli do dziewiątego rozdziału, znajdujemy dwadzieścia cudów Jezusa, jedenaście spektakularnych uzdrowień, pięć konfrontacji z demonami, które zakończyły się natychmiastowym wyzwoleniem ludzi z demonicznej opresji. Chodzenie po wodzie, uciszenie burzy, przeklnięcie i uschnięcie drzewa figowego, wskrzeszenie z umarłych córki Jaira przełożonego z synagogi, rozmnożenie chlebów oraz ryb i nakarmienie pięciu tysięcy mężczyzn plus kobiety i dzieci, a później jeszcze kolejne cztery tysiące mężczyzn plus kobiety i dzieci. Co ciekawe, we wczesnych rozdziałach Ewangelii Marka Jezus często nakazuje ludziom i demonom, aby nic nie mówili innym o tym, co się wydarzyło, ani o tym, kim On jest. Bardzo często widzimy w konfrontacjach z demonami, demony krzyczały, że jest Synem Bożym, że jest Świętym Bożym. Jezus zakazywał im mówić, zakazywał im składać o Nim świadectwo. I podobnie, kiedy uzdrawiał ludzi, kiedy czynił cuda wielokrotnie, mówił, żeby nikomu o tym nie mówili. Zobaczmy na kilka przykładów. Pierwszy rozdział, czterdziesty wiersz. Jezus uzdrowił człowieka z trądu i powiedział do niego Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie to, co polecił Mojżesz na świadectwo dla nich. W trzecim rozdziale i dwunastym wierszu Czytamy, że gromił złe duchy i nakazywał I To słowo gromił oznacza silny nakaz też. Więc nakazywał tym złym duchom, aby go nie ujawniały, aby o nim nic nie mówiły. W piątym rozdziale 43 wierszu czytamy, że z naciskiem przykazał rodzicom wskrzeszonej dziewczynki, aby nikt się o tym nie dowiedział. Podobnie w siódmym rozdziale i 36 wierszu surowo przykazał świadkom uzdrowienia głuchoniemego, aby nikomu o tym nie mówili. Ale jak czytamy, im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. Natomiast ciekawe jest to, że Jezus nie chce, aby o Nim rozgłaszano wtedy to, co później nakazał swoim uczniom rozgłaszać. Na przestrzeni wieków powstały różne wyjaśnienia, dlaczego Jezus powstrzymywał wznoszącą się falę Jego popularności, dlaczego na osobności Nauczał swoich uczniów i również uczniom zabraniał przedwcześnie opowiadać o Jego chwale. Pamiętacie, kiedy był na górze przemienienia i schodził z uczniami, zakazał im o tym mówić, aż do czasu Jego zmartwychwstania. Myślę, że to wszystko pokazuje nam, że Boży kalendarz, jeśli tak to można nazwać, Znacznie różni się od ludzkiego. Często człowiek się głowi nad tym, co Bóg chce, jak chce to mieć zrobione, kiedy. I niestety często człowiek mija się z realizacją Bożych zamysłów, próbując je realizować w ludzkim czasie i na ludzkie sposoby. Jednak Bóg ma nas wszystko swój własny czas. I widzimy, że wiele rzeczy w Jego zamysłach, w Jego planach, w Jego działaniu zupełnie różni się od naszych koncepcji. Ja często zastanawiałem się, czemu Jezus nie chce, żeby ludzie opowiadali. No przecież po to przyszedł, żeby objawić się jako Mesjasz. Czemu mówi w przypowieściach? Uczniowie też się dziwili, też nie rozumieli. Pytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Przecież oni nic nie rozumieją. A Jezus mi o to chodzi. Żeby nie rozumieli. Czyż nie chcę, żeby rozumieli? Nie zastanawialiście się nad tym? Ewangelia Marka pełna jest tego. Pełna jest sytuacji, w których Jezus jakby nie chce w tamtym czasie, aby ludzie poznali, kim naprawdę jest. Demony wiedzą, że On jest Synem Boga, ale żaden człowiek aż do ukrzyżowania Jezusa nie wyznaje Jezusa Synem Bożym. Bóg, co prawda, składa o Nim takie świadectwo przy chrzcie Jezusa i później na górze przemienienia. I Marek zaczyna swoją Ewangelię od świadczenia nam, że to jest Syn Boga. Ale widzimy przez całą Ewangelię uczniów, którzy ciągle nie rozumieją, kim On jest. Ciągle się zastanawiają, kim On jest. Co róż? widzimy, że zmagają się oni sami z rozpoznaniem, kim On naprawdę jest. Wiemy, że Bóg ma... Doskonały czas realizacji swoich planów. Czytamy, że gdy przyszło wypełnienie czasu, Bóg posłał swego syna narodzonego z niewiasty pod prawem. Dni narodzin, śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i powtórnego przyjścia pana Jezusa zostały przez Boga dokładnie zaplanowane. I Pan Jezus niczego nie robił przypadkowo, ale każde Jego posunięcie konsekwentnie zmierzało do realizacji Bożego planu. I widzimy, że punktem zwrotnym posługi Jezusa w Galilei było, był ten moment, kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo wy mnie uważacie? I uczniowie na początku cytują innych. Niektórzy mówią, że jesteś prorokiem, jak Eliasz, który przyszedł. Niektórzy mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, który powstał z martwych. Ale Jezus mówi, ale za kogo wy? Za kogo wy mnie uważacie? I wtedy Piotr mówi, ty jesteś Chrystus. Tutaj w Ewangelii Marka nawet nie mówi z Synem Bożym. Mówi, Ty jesteś Chrystus. I tu jest punkt zwrotny w Ewangelii. Od tego momentu Jezus zaczyna nauczać swoich uczniów, że jako Chrystus musi cierpieć i umrzeć w Jerozolimie, aby zapłacić Cenę odkupienia ludzi spod władzy i potępienia grzechów. Dlatego, że najprawdopodobniej kiedy Piotr mówi Ty jesteś Chrystus to ma tą koncepcję jaka była powszechna w tamtym czasie. Tego, który przyniesie im wyzwolenie. Dlatego, że Jezus zaczyna wtedy mówić o swoim krzyżu i co robi Piotr? Piotr zaczyna gromić Jezusa dosłownie. Tam jest użyte to samo słowo, którego Jezus używa, gdy gromi demony. A więc z taką siłą Piotr zaczyna sprzeciwiać się Jezusowi i mówi, nie, przyjdzie to na Ciebie. Nie tak on sobie wyobraża Mesjasza. On wyznaje go Mesjaszem, wyznaje go Chrystusem, ale jest jak ten ślepy człowiek, któremu Jezus dosłownie przed chwilą w Ewangelii przywrócił wzrok i który na początku widział, ale tak jakby wszystko rozmazane. Widział ludzi jakby drzewa chodzące. Dopiero później, pod koniec tych wszystkich wypowiedzi Jezusa w ósmym, dziewiątym, dziesiątym rozdziale, gdzie Jezus za każdym razem powtarza im, że musi być wydany w ręce Pogan, że musi cierpieć, że musi umrzeć, Potem mamy kolejne uzdrowienie ślepego, który dokładnie widzi od razu. Tamten oczywiście też przewidział, kiedy Jezus namaścił śliną zmieszaną z ziemią Jego oczy, co jest bardzo dziwnym cudem, ale pokazuje nam ten proces odzyskiwania wzroku, który patrząc na te dwa wydarzenia, na te dwa uzdrowienia ślepców, pomiędzy którymi znajdują się ślepi uczniowie, którzy coś widzą, coś rozumieją, ale jakby nie pojmują, kim On jest i, i, i na czym polega Jego misja Mesjasza. Pan Jezus od tego momentu wyznania przez Piotra, Jezusa Chrystusem, tłumaczy na czym polega Jego mesjańska misja. Może przeczytajmy tych kilka fragmentów, gdzie Jezus powtarza i powtarza swoim uczniom. Ósmy rozdział 31 wiersz. I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych i przez arcykapłanów i przez uczonych w Piśmie. I musi być zabity, aby po trzech dniach zmartwychwstać. W dziewiątym rozdziale, trzydziestym pierwszym wierszu czytamy, że nauczał swoich uczniów i mówił im, syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, a gdy będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I ponownie w dziesiątym rozdziale, od 32 wiersza, czytamy, że byli w drodze do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. A oni zdumiewali się, że tak się rwie do Jerozolimy najprawdopodobniej, idąc za nim, czytamy, że byli pełni lęku. Oni się bali iść do Jerozolimy, a Jezus przodem. Wszedł do Jerozolimy, wiedząc, co go czeka, zapowiadając im wielokrotnie, co go czeka. I czytamy, że ponownie wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić o tym, co go czeka, co ma go spotkać. Oto zmierzamy do Jerozolimy, a syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganą I będą z niego szydzić. I go ubiczują. I będą pluć na niego. I go zabiją. Ale trzeciego dnia powstanie z martwych. Jak uczniowie reagują na te trzy zapowiedzi? Nie tylko nie rozumieją, jak Jezus może zostać tak okrutnie potraktowany i zabity, ale zachowują się jak egoistyczni politycy ubiegający się o najwyższe stanowiska w Jego rządzie. Piotr wziął Jezusa na stronę i zaczął Go gromić surowo napominać, karcić. Hm. A Pan Jezus jego zgromił, mówiąc, idź pred, szatanie. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, prosili Jezusa, żeby dał im zaszczytne miejsca w Jego chwale. Jeden po prawej stronie, a drugi po jego lewej stronie. Pozostali uczniowie, łącznie z Piotrem, Janem i Jakubem spierali się między sobą, kto z nich jest największy, najważniejszy. Za każdym razem, kiedy Pan Jezus mówi o swojej męce i śmierci, oni totalnie tego nie rozumieją i cały czas mówią o tym, jakie pozycje będą zajmować w Jego Królestwie. Tak jakby mówili, to, to, to, to się nie może stać. To tak nie może być. Za każdym razem Pan Jezus karci swoich uczniów i wskazuje im drogę prawdziwego uczniostwa. Wzywa ich do zaparcia się samych siebie. Do tego, żeby nie myśleli po ludzku, ale żeby myśleli po Bożemu żeby byli gotowi naśladować Go, nawet jeśli oznacza to śmierć. Zobaczcie, ósmy rozdział, 34 wiersz i następne. Przywołał tłum i przywołał swoich uczniów i powiedział im, kto chce iść za mną, niech się wyprze, niech się zaprze samego siebie. I weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Albowiem kto chce uratować swoje życie, albo swoją duszę, tutaj to słowo życie, dusza, jest to samo słowo, kto chce uratować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie ze względu na mnie i Ewangelię, ten je uratuje. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a dusza jego, czy życie jego doznałoby straty. Albo co człowiek da w zamian za swoje życie, czy za swoją duszę. Bo ktokolwiek wstydzi się mnie i moich słów pośród tego cudzołożnego i grzesznego pokolenia, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydzić, gdy przyjdzie w chwale swojego Ojca ze świętymi aniołami. Jak bardzo potrzebowali słyszeć to chrześcijanie w Rzymie za czasów Nerona, za czasów kolejnych prześladowców, którzy niszczyli Kościół i bezwzględnie, w okrutny sposób traktowali wszystkich, którzy przyznawali się do wiary w Jezusa. Dziewiąty rozdział, trzydziesty piąty wiersz. Gdy Jezus usiadł, zawołał dwunastu i mówił im, jeśli ktoś chce być pierwszy, bo oni się spierali, kto jest pierwszy, tak? kto jest najważniejszy, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ze wszystkich ostatnich. I sługą wszystkich. To jest droga uczniostwa. Bycie ostatnim, najmniejszym i sługą wszystkich. Tacy są pierwsi w Bożym Królestwie. O takim Królestwie nauczał Jezus. Takie Królestwo głosił. Nie Królestwa tego świata, w których możni się wynoszą i panują. O czym Jezus mówi w dziesiątym rozdziale. Kiedy znowu Zapowiada swą śmierć, a uczniowie o tym, kto z nich jest najważniejszy. Od 42 wiersza, 10 rozdział. Jezus przywołał ich do siebie, mówiąc, wiecie, że ci, którym wydaje się, że przewodzą narodą, panują nad nimi, a wielcy wśród nich okazują swą władzę. Nie tak będzie między wami. Ale jeśli ktoś chciałby stać się wielkim między wami, będzie waszym sługą. A ktokolwiek z was chciałby być pierwszy, będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono. To jest ten kluczowy wiersz. Jezus pokazuje na siebie, jaka jest Jego misja, jaka jest Jego postawa. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale przyszedł, aby służyć i aby dać swoje życie na okup za wielu. Trzykrotnie Pan Jezus zapowiada swą śmierć. Trzykrotnie uczniowie nie rozumieją to, o czym mówi. Zasmucają Jezusa swoimi komentarzami, na co Jezus trzykrotnie wskazuje drogę prawdziwego uczniostwa, zaparcia się samego siebie, naśladowania Go w służeniu innym. I ten wzorzec trzech powtórzeń kilkakrotnie pojawia się w Ewangelii Marka w różnych miejscach i w różnych kontekstach. Widzimy trzy epizody w Łodzi Jezusa z uczniami, które za każdym razem pokazują, jak uczniowie totalnie nie rozumieją, kim jest Jezus i czego ich naucza. Czwarty rozdział od 35 wiersza. Czytajmy. Tego dnia, kiedy nastał wieczór, Jezus powiedział do nich, czyli do uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, wzięli go tak, jak był do łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru. Fale zaczęły przelewać się do łodzi, także łódź już się wypełniała. On tymczasem, Jezus, był na rufie i spał nawet z głowy. Budzą Go zatem i mówią Nauczycielu, nie martwi Cię to, że giniemy? A Jezus zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu Zamilknij, uspokój się. Znowu tutaj Jezus używa, tutaj Marek używa słowa, którego Jezus używa w kontekście wypędzania demonów. On zgromił morze. W ogóle w żydowskim myśleniu morze zawsze było miejscem jakiegoś zła, jakiegoś, jakiejś, jakiejś sił ciemności, niepewności. Żydzi, jak wiecie, nie mieli tak prawdziwego morza, mieli tylko jezioro galilejskie, które Marek nazywa konsekwentnie morzem, ponieważ rzeczywiście często sytuacja na nim wyglądała jak na morzu. Wielkie fale, które nagle nie wiadomo skąd się wzbudzały i często przychodziły niespodziewane burze. Więc Jezus tutaj gromi wiatr i do morza zwraca się tak, jakby była to jakaś osoba. Mówi, zamilknij, uspokój się. I czytamy, że natychmiast nastała wielka cisza, wiatr ustał. I wtedy Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi, czego się boicie? No, burza, fale wlewają się do łodzi. A Jezus ja mówi, czego się boicie? Czemu jesteście bojaźliwi? I zobaczcie, mówi, wciąż nie macie wiary? Wciąż nie wierzycie? Wtedy co? Ogarnął ich strach. I to wielki strach. I zaczęli mówić między sobą, kim on jest. Kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i morze. Widzieli już tyle cudów, widzieli tyle znaków. Jezus dopiero co rozmnożył, chleb i parę ryb i nakarmił tysiące. A oni pełni strachu. Kim on jest? Zobaczcie, szósty rozdział. Kolejna sytuacja w Łodzi. I to pamiętajcie, wielu z nich to są rybacy. Szósty rozdział od 45 wiersza. Zaraz wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do Łodzi i Pierwsi popłynęli na drugą stronę w kierunku Betsajdy, aż on rozpuści tłum. Po rozstaniu się z nimi odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na środku morza, na środku jeziora galilejskiego. On zaś, Jezus, był na lądzie. Wówczas zobaczył ich jak męczyli się przy wiosłowaniu. A więc wiemy, że nie było to wielkie jezioro, skoro Jezus z lądu widział ich na środku. Ale jednak, mówię, było, było niebezpieczne. Jezus zobaczył ich, jak męczyli się przy wiosłowaniu. Wiatr bowiem był im przeciwny. I około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy zobaczyli go idącego po morzu, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy bowiem zobaczyli go i przestraszyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich tymi słowy. Odwagi, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Widzicie, uczniowie ciągle w strachu, jak przychodzi burza. A Jezus mówi, nie bójcie się, nie bójcie się. I wszedł do nich, do łodzi, a wiatr ustał. Oni zaś zaczęli się w sobie bardzo, Marek dodaje tutaj kolejne słowo, niezwykle dziwić, bardzo niezwykle dziwić. Nie rozumieli bowiem tego, co zaszło z chlebami. Dopiero co Jezus rozmnożył. I teraz uwaga, mówi, gdyż ich serce było jakie, dosłownie zatwardziałe. Tutaj Jezus używa tego samego słowa, które mówi do ludzi, którzy nie rozumieją Jego słów, dlatego że mają twarde serca. Tutaj Jezus używa tego samego słowa, słowa znaczy tutaj Marek używa tego samego słowa w opisie tej sytuacji, którego Jezus użył, gdy mówił do faryzeuszów że mają zatwardziałe serca. Marek mówi, ich serca, serca uczniów były zatwardziałe. Oni mieli zatwardziałe serca. Jak ta gleba, o której Jezus mówi, która jest pełna kamieni. Tą, tą glebę Jezus przyrównuje do ludzi z zatwardziałymi sercami. Ha. Huh. Ewangelia Marka przedstawia uczniów w bardzo nieprzychylnym świetle. Pokazuje nam prawdziwość, realność zmagania uczniów z uznaniem tego, kim Jezus jest. Tyle czasu Jezus był z nimi, a oni wciąż nie mogli Go poznać, kim jest. Zobaczcie ósmy rozdział od czternastego wiersza. Kolejna scena w Łodzi. Tym razem uczniowie zapomnieli wziąć ze sobą chleba i mieli z sobą w Łodzi tylko jeden chleb. To był wielki problem nie, z Jezusem, że mieli tylko jeden chleb, co by no jeść. A Jezus przestrzegał ich, mówiąc uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. I jak, o czym oni myślą? Pewnie dlatego to mówi, bo nie wzięliśmy chleba. Rozprawiali między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus to zauważył i powiedział im, dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie? Jeszcze nie rozumiecie? Czy macie swe serce zatwardziałe. Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie? Myślę sobie, ile razy Jezus patrzy na nas w naszym strachu, w naszej niepewności, w naszych ojejku, co to będzie, jak to będzie, nie mam chleba, nie mam tego, nie mam tamtego. Jezus patrzy na nas i mówi, czy wy macie serce z kamienia? Czy wy nie wierzycie, że was nie porzucę, nie opuszczę, że troszczę się o was? Ileż to razy Jezus patrzy na nas, jak na tych uczniów, którzy zapomnieli że dopiero co rozmnożył tysiące ludzi na karmię, A oni się martwią, że mają jeden chleb. Jezus im próbuje coś tłumaczyć ważnego o kwasie faryzeuszów. A oni zamiast słuchać myślą o chlebie, że nie wzięli chleba. Często Bóg nas chce nauczyć ważnych lekcji. A my jesteśmy tak przyklejeni do tej ziemi, tak przyklejeni do naszych spraw, tak bardzo zajęci, tak bardzo zalęknieni. Nie słyszymy Jego głosu, Jego nauki. Jezus mówi, gdy połamałem te pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile pełnych koszów, kawałków zebraliście? Odpowiedzieli Mu, dwanaście, dobrze pamiętali. A gdy te siedem dla czterech tysięcy, Siedem chlebów Jezus płamał i nakarmił cztery tysiące. Ile pełnych koszów, kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu siedem. Dobrze odpowiedzieli. Zaczął więc mówić, jeszcze nie rozumiecie? Ile Bóg musi uczynić cudów w naszym życiu, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy zaufali, żebyśmy przestali się bać, żebyśmy prawdziwie w nim ufność pokładali. A więc widzimy trzy razy Jezusa z uczniami w Łodzi. Za każdym razem obnaża ich, objawia się ich niewiara, strach, niezrozumienie, kim jest Jezus. W nauczaniu na Górze Oliwnej Jezus trzykrotnie w 13. rozdziale wzywa swych uczniów do życia w gotowości na jego przyjście w 33, 35 i 37 wierszu kiedy Jezus idzie do ogrodu getsemane zabiera ze sobą uczniów i wybiera trzech z nich i prosi ich żeby Czuwali w tej ciężkiej godzinie dla Jezusa. I, I czytamy, że trzykrotnie wraca i zastaje ich śpiących. To jest 14 rozdział 37, 40 i 41 wiersz. Jezus zapowiada Piotrowi, że trzykrotnie się go zaprze. I rzeczywiście... Piotr trzykrotnie zapiera się Jezusa. Nawet opis ukrzyżowania wymienia trzy konkretne godziny. Co trzy godziny. W piętnastym rozdziale, w dwudziestym piątym wierszu, czytamy, że gdy go ukrzyżowali, była Trzecia godzina. A gdy nadeszła. 33 wiersz mówi, że gdy nadeszła szósta godzina, ciemność ogarnęła całą Ziemię, aż do godziny dziewiątej. Tutaj oczywiście mamy żydowski system mierzenia czasu. Trzecia godzina to jest dziewiąta rano. Szósta godzina to jest samo południe. A dziewiąta godzina to jest trzecia po południu. 34. wiesz A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, co, co, co w tłumaczeniu oznacza: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To już zmiankowaliśmy wcześniej. Jeśli czytacie uważnie Ewangelię Marka i pamiętacie jeszcze Ewangelię Mateusza, to widzimy. Wiele różnic między tymi Ewangeliami. Nie w treści, ale w sposobie przekazu. Oczywiście w treści też. Mateusz jest dużo obszerniejszy, ma 26 rozdziałów. Marek tylko 16. 28, tak Mateusz? 28 rozdziałów, tutaj jest tylko 16. Natomiast u Mateusza widzimy, że Mateusz ciągle cytuje Proroków. Pamiętacie ostatnio, jak rozważaliśmy Ewangelię Mateusza? Napisano bowiem, napisano bowiem, albo napisa I on ciągle, ciągle cytuje zapowiedzi proroków, ponieważ do kogo pisze Mateusz? Do Żydów. Pokazuje im na podstawie ich pism, że Jezus jest wypełnieniem tych wszystkich zapowiedzi. Natomiast Marek nie próbował udowadniać, Wypełnienia proroctw dotyczących Jezusa, ponieważ zwraca się do Rzymian, którzy nie znają Starego Testamentu. Właściwie jedyny bezpośredni cytat Marka z proroków znajduje się tylko na samym początku jego Ewangelii, w drugim wierszu pierwszego rozdziału. I to jest cytat o przyjściu Jana Chrzciciela, który zapowiada przyjście Pana. Mateusz niemal na każdej stronie dzisiaj naszych Biblii jakieś proroctwo przywołuje. Natomiast głównym celem Marka było jasne przedstawienie konkretnych faktów o Jezusie. Dlatego jego Ewangelia skupia się na czynach Jezusa. U Mateusza znajdujemy 23 przypowieści Jezusa, u Łukasza aż 24 Natomiast Marek przytacza zaledwie kilka przypowieści czy podobieństw Pana Jezusa i większość z nich znajdziemy w jego czwartym rozdziale. Mamy tutaj przypowieść o siewcy, który sieje ziarno padające na różne gleby, symbolizujące reakcję ludzi na Boże Słowo. Mamy tutaj podobieństwo o lampie, której światło nie jest po to, aby je ukrywać, ale aby ujawnić to, co jest ukryte. Mamy podobieństwo o plonie, które obrazuje tajemniczy wzrost Bożego Królestwa i przypowieść o ziarnku gorczycy, które obrazuje niezwykły wzrost Bożego Królestwa. Jeszcze wcześniej, w trzecim rozdziale, czytamy o uczonych w Piśmie, którzy oskarżają Pana Jezusa o wypędzanie demonów mocą Belzebuba. I w odpowiedzi Pan Jezus pyta ich, jak szatan może wypędzać szatana, a następnie przyrównuje go do mocarza, który musi zostać związany, aby jego dom został ograbiony. I jeszcze w dwunastym rozdziale Pan Jezus opowiada przypowieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy, którzy ilustrują postawę niewierzących kapłanów uczonych w piśmie i starszych żydowskich. Marek przyznaje, że Pan Jezus w wielu takich przypowieściach głosił słowo, a na osobności wykładał ich znaczenie swoim uczniom. Jednak Marek pomija liczne przypowieści, a nauczanie Pana Jezusa przedstawia w skrócowej, skrótowej formie. U Marka nie ma kazania na górze. Mateusz poświęca mu aż trzy rozdziały. Marek natomiast skupia się na działaniu Jezusa. Na Jego niezwykłych cudach, miłosiernych czynach, które objawiają Jego chwałę jako Bożego Syna, który przyjął postać uniżonego, wiernego sługi Boga. Ewangelia Marka ewidentnie została napisana z myślą o rzymskich czytelnikach i słuchaczach, ponieważ Rzymianie wysoko cenili sobie zdrowy rozsądek, nie byli zainteresowani zgłębianiem przeszłości, zawiłe genealogie i wypełniające się proroctwa, nie robiły na nich wrażenia. Wspieranie się o szczegóły interpretacji świętych pism żydowskich nie były dla Rzymian interesujące. Przeciętny Rzymianin miał bardzo pragmatyczne podejście. Nie znam waszych pism i nic mi nie obchodzą wasze osobliwe wierzenia. Opowiedz mi prostą historię życia tego człowieka Jezusa. Powiedz mi, co on zrobił, Pozwól mi zobaczyć Go, jakim On naprawdę był. I Marek tak zbiera te wszystkie rzeczy, które najprawdopodobniej słyszy od Piotra, aby dowieść, że Jezus jest Synem Boga. Nie wyjaśniając, w jaki sposób przyszedł na ziemię, ale pokazując, czego dokonał podczas swojego krótkiego życia na Ziemi. I jak jego przyjście zmieniło wszystko w tym świecie. Wszystko w Ewangelii Marka dzieje się szybko, natychmiast. Termin, który dominuje w Ewangelii Marka, to greckie słowo eutheos, które można tłumaczyć natychmiast, od razu, niezwłocznie. W sumie to słowo występuje w Ewangelii Marka aż 40 razy. W szesnastu rozdziałach Marek, szczególnie w pierwszych rozdziałach, często używa tego słowa natychmiast, natychmiast, od razu, od razu. W pierwszym rozdziale aż dziewięć razy. Szybko przejrzymy te wiersze. Dziesiąty wiersz pierwszego rozdziału. Natychmiast wychodząc z wody ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha jak gołębice wstępującego na niego. Osiemnasty wiersz a oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim. Dwudziesty wiersz. Tutaj oczywiście w różnych tłumaczeniach będziecie mieli różne słowo. Zaraz, od razu, natychmiast. Dwudziesty wiersz. I zaraz ich powołał, a oni zostawili swojego ojca Zebedeusza. Dwudziesty pierwszy wiersz. Potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Dwudziesty dziewiąty wiersz. A zaraz po wyjściu z synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Trzydziesty wiersz. Teściowa Szymona leżała w gorączce. Natychmiast też powiedzieli mu o niej. Trzydziesty pierwszy wiersz. Podszedł, podniósł ją, ująwszy za rękę i natychmiast opuściła ją gorączka. Gdy Pan to powiedział, czterdziesty drugi wiersz, natychmiast opuścił go trąd. Natychmiast. I został oczyszczony. I 43 wiersz. Jezus surowo mu przykazał i natychmiast go odprawił. I to co róż Tam jest wartka akcja. Fabuła Marka nieustannie, żwawo się rozwija. Wszystko dzieje się od razu, natychmiast. Jezus podróżował po wielu miastach Galilei, ale także poza Galileą, udając się na północny zachód w okolice Tyru nad Morzem Śródziemnym w Fenicji, a więc w kraju Pogan, a następnie powędrował na wschód, ominął na północy jezioro Galilejskie i poszedł do Dekapolis, do pogańskich miast dziesięciogrodzia. Jak czytacie uważnie Ewangelię Marka co róż zobaczycie, że Jezus spotyka się nie tylko z Żydami, ale spotyka się też z poganami. Co jest bardzo ważne dla Rzymian, ponieważ oni nie są Żydami, większość z nich jest poganami. I już w Ewangelii widzimy Jezusa, który mówi nie w tej Ewangelii, ale w innej, że przychodzi do zgubionych owiec Izraela, chociaż tutaj też. Rozmawia z tą kobietą właśnie tam niedal w okolicach Tyru I, i też do niej mówi, że nie godzi się, żeby dawać chleb szczeniętą, ale widzimy, że odpowiada na jej wiarę i mówi, takiej wiary, takiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. Co ciekawe, poganie, wydaje się, mają więcej wiary niż Żydzi. Jezus jest zdumiony wiarą pogan Natomiast kiedy Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, czytamy, że tam jest taka niewiara, że Jezus nawet nie jest w stanie uczynić cudu. To jest przedziwne, że Marek mówi, że Jezus nie był w stanie czegoś zrobić. Ale tak jest napisane. Z powodu ich niewiary. Natomiast poganie okazują wiarę i pierwszy poganin wyznaje ten zaprawdę był synem boga poganin rzymski setnik stojący pod krzyżem Jezus w czasie swojej posługi naprawdę przeszedł ogromne odległości jak popatrzycie na jego wyprawę z, z, z nadmorza galilejskiego właśnie tam do Tyru i później stamtąd do Dekapolis to jest jakieś 600 kilometrów. W sumie bibliści szacują, że Jezus przeszedł 2400 kilometrów w czasie swojej zaledwie 3-3,5-rocznej służby. Jezus nauczał w synagogach, nauczał na otwartych przestrzeniach, a czasami z powodu tłumów nauczał z łodzi, podczas gdy ludzie słuchali na brzegu. O tej dynamicznej służbie w ciągłej podróży opowiada Marek w pierwszych dziesięciu rozdziałach swojej Ewangelii. Natomiast akcja ostatnich sześciu rozdziałów, a więc od 11 do szesnastego, rozgrywa się w Jerozolimie i jej bliskich okolicach. Tempo Ewangelii Marka wyraźnie zwalnia w tych ostatnich sześciu rozdziałach, które obejmują swym zasięgiem zaledwie osiem dni, które stanowią kulminacyjny punkt Ewangelii. Mamy tutaj opis triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, oczyszczenie świątyni, zapowiedź zburzenia świątyni, i chwalebnego powrotu Chrystusa mamy ostatnią wieczerzę, mękę i ukrzyżowanie oraz cudowne zmartwychwstanie. I każdy z tych elementów jest godzien szczegółowego, dokładnego rozważenia, na co oczywiście dzisiaj nie mamy już czasu, więc spojrzymy jeszcze tylko na ten jeden wiersz, w którym rzymski setnik składa wyznanie o Jezusie które pojawiło się na wstępie Ewangelii w pierwszym wierszu i w dwóch miejscach, gdzie Bóg Ojciec złożył świadectwo o swoim synu. Oczywiście nie biorąc pod uwagę świadectwa demonów. Przez całą Ewangelię żaden uczeń ani żaden inny człowiek nie otrzymał takiego zrozumienia, jakie otrzymał rzymski setnik przyglądający się ukrzyżowaniu Jezusa. Zobaczcie, jak niezwykłe to jest, że mowa o krzyżu dla jednych jest głupstwem, dla innych zgorszeniem. Ale to właśnie krzyż, to właśnie przybity tam, zlany krwią, w słabości umierający Jezus jest źródłem życia, źródłem zbawienia, źródłem poznania, że to nie jest tylko człowiek, ale że to jest Syn Boga. Marka 15, 39. A setnik, który stał naprzeciw, gdy zobaczył że w taki sposób oddał ostatnie tchnienie, powiedział, ten człowiek naprawdę był Synem Boga. Uczniowie Jezusa dopiero po Jego zmartwychwstaniu pojęli, że On prawdziwie jest Bożym Synem. A gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, z odwagą, Głosili wszystkim dobrą nowinę o zbawieniu przez wiarę w Jezusa, Bożego Syna, który stał się człowiekiem, aby ofiarować samego siebie za ludzki grzech. To jest Ewangelia, którą i my musimy dobrze znać i Ewangelia, którą winniśmy głosić, wsparci mocą Boga pełni Jego ducha. Apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii. Nie wstydzę się Ewangelii. Jakże my moglibyśmy się jej wstydzić? Czyż nie jest ona mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto wierzy? Dzisiaj niestety Kościół ma inne koncepcje przyciągania ludzi do Jezusa i utrzymywania ludzi w Kościele. Ale Boże Słowo nas naucza, że nie ma prawdziwej drogi zbawienia, jak tylko ta Ewangelia. Prawdziwa Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Jeśli ten świat czegoś dzisiaj potrzebuje, to potrzebuje tak samo jak Rzymianie, jak Grecy, jak Żydzi Ewangelii w czasach apostołów. Taki dzisiaj ten świat potrzebuje Ewangelii. I kochani, my otrzymaliśmy tę Ewangelię nie po to, żeby ją dla siebie trzymać, nie po to, żeby tylko tutaj o niej śpiewać i dziękować Bogu, ale otrzymaliśmy ją, żeby ją głosić. Nawet jeśli przyjdzie nam z tego powodu cierpieć, nawet jeśli przyjdzie nam kiedyś z tego powodu umrzeć, nie wstydźmy się Ewangelii, nie wstydźmy się naszego Pana. Tak jak Paweł wzywał Tymoteusza, cierp razem ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa. Nie po to studiujemy Ewangelię, nie po to rozważamy, przypominamy, żeby napełniać nasze głowy wiedzą. Wiedza jest dobra i potrzebna, ale to nie o to chodzi. Ostatecznie. Ostatecznie chodzi o to, żeby ta Ewangelia zmieniała nas i żebyśmy my, głosząc tę Ewangelię, Pomagali innym zmieniać się wokół nas przez moc Boga, który działa przez Ewangelię. Tak jak powiedziałem na początku, to słowo Ewangelia w Nowym Testamencie występuje 76 razy. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Dodatkowo jest jeszcze czasownik głosić Ewangelię. W sumie Ewangelia i głosić Ewangelię prawie 100 razy, 96, jeśli dobrze pamiętam. Kochani, Kościół nie jest tutaj po to, żeby tylko spotykać się w takim bezpiecznym miejscu jak to tutaj. Wielu ludzi tak rozumie dzisiaj Kościół. Pójść raz w tygodniu na nabożeństwo, najlepiej najkrótsze jak to możliwe i szybko do domku zająć się swoimi sprawami. Jesteśmy tutaj na ziemi, aby być światłem dla wszystkich ludzi. Jesteśmy tutaj, aby głosić Ewangelię. To Jezus nakazał swoim uczniom. Możemy mieć wątpliwość co do zakończenia tej Ewangelii, ale nie mamy wątpliwości co do zakończenia Ewangelii Mateusza, Łukasza czy Jana. Jesteśmy wzywani, żeby to światło, które Bóg nam dał, nieść na cały świat. Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, wzywać ludzi do wiary w Jezusa wzywać ludzi do odwrócenia się od bezbożności. Jeśli słuchasz mnie dzisiaj, a jeszcze nie oddałeś swego życia Jezusowi jako Panu, jeśli nie stałeś się Jego uczniem, nie zwlekaj. Nie zwlekaj, bo nie wiesz, kiedy On przyjdzie ponownie. Nie znasz dnia, nie znasz godziny. Nasz Pan może Cię zaskoczyć. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Mamy to, tylko mamy to, co mamy dzisiaj. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie wiemy, czy obudzimy się jutro. Wielu ludzi kładzie się spać, myśląc, że rano wstanie, pójdzie do pracy, zajmie się sprawami, ale już nigdy nie wstają. Ktoś inny ich zabiera na miejsce, o którym wielu z nich nie myślało, że tak szybko się tam znajdą. Kochani, Ewangelia jest wielkim skarbem. Bóg powołał czterech ewangelistów. Każdy z nich ma szczególne przesłanie. Każdy z nich w szczególny sposób przedstawia nam życie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale wszystkie te Ewangelie stanowią jedną dobrą nowinę która zmieniła moje życie, zmieniła życie wielu z was i ma moc zmienić życie tych, którzy są wokół nas w stanie śmierci. Prośmy Boga, by słowa tej Ewangelii żyły w nas, byśmy motywowani treścią tej Ewangelii i naszym doświadczeniem Chrystusa przez Ewangelię głosili tą Ewangelię z odwagą, byli jak uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa i po napełnieniu Duchem Świętym. Już nie zalęknieni, już nie bojący się, już nie w wątpliwościach, kim On jest, ale stający w mocy Ducha Świętego i mówiącego, to jest Jezus, Syn Boga Żywego, to jest Chrystus, to jest jedyny Zbawiciel. Nie ma innego imienia, przez które ludzie mogliby być uratowani. Jest tylko jedno imię, jest tylko jedna droga. Jest tylko jeden Zbawiciel. Mam nadzieję, kochani, że jesteśmy w gronie tych, którzy doświadczyli zmartwychwstania, doświadczyli napełnienia Duchem Świętym i nasze życie jest tego dowodem. Jeśli nie, prośmy Pana, byśmy nie, nie, nie byli w tym stadium uczniów, którzy ciągle nie wiedzą, którzy ciągle się chwieją, którzy ciągle się boją, którzy ciągle się pytają. Ale żebyśmy byli w miejscu tej odwagi, tej wolności, tej wiary, która popycha nas, byśmy głosili Ewangelię, byśmy dzielili się Ewangelią. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie nasz, dzięki Ci za Ewangelię, za dobrą nowinę o ratunku, o zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, który stał się człowiekiem, uniżył się, aby cierpieć i umrzeć za nas, za nasz grzech, by oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, by dać nam wolność, od grzechu, od potępienia od śmierci by dać nam nowe życie święte życie sprawiedliwe życie pobożne życie abyśmy składali o Tobie dobre świadectwo naszym życiem i naszymi słowami prosimy uzdalnie nas do tego prosimy używaj nas napełniaj nas odwagą mądrością, miłością, abyśmy nieśli Twą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wykorzystywali każdą okazję, którą nadarzasz i szli, szli tam, gdzie nas posyłasz. Panie, oddajemy Ci hołd i cześć za Twoją zbawczą moc, za moc Twego Świętego Ducha, który działał w czasach apostolskich i który dzisiaj jest taki sam, pełen tej samej mocy, pełen tego samego uzdolnienia. Prosimy, dawaj nam doświadczać mocy Twojego Ducha w większej i większej mierze. Daj, by nasze życie było pełne błogosławionego owocu Ducha, Pełne darów, których udzielasz swemu Kościołowi w realizacji tej misji, do której powołujesz swój Kościół. Oddajemy Ci chwałę i cześć naszemu jedynemu Panu, Spawicielowi, Odkupicielowi. Amen. Zachęcam jeszcze kochani bracia, siostry do modlitwy. Dzięki ojcu nasz za po raz kolejny przypomnienie, kim jest Pan Jezus. Panie Jezu, my nie mamy, nie mamy moc w sobie, nie mamy możliwości, nie mamy nawet mądrości czasami, ale jeśli Jesteśmy poddani Tobie. Jeśli polegamy na Tobie, to to, czego nam potrzeba, jest Tobie i Ty, jako nasz Pan, możesz nas poprowadzić i obyśmy byli dobrymi sługami, którzy popierają się na swoich Panów i idą głośni z Ewangelii z świata. Proszę, u każdego z nas byśmy byli owocni w tym dziele Ewangelii. I'm coming. de jak śpiewaliśmy w tej pieśni, każdy z nas. Amen. Wyznając Amen. za mnie. Za mój grzech. Z powodu ratunku, którego ja potrzebowałem. Amen. Panie wszyscy jako chce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Ty zostałeś dotknięty za nasze przestępstwa. Na Ciebie został złożony ciężar naszych win. I jak owca na rzeź prowadzona nie otworzyłeś swoich ust. Poszedłeś na krzyż, gdzie cierpiałeś i umarłeś aby ratować nas z mocy grzechu, z potępienia za nasze grzechy, od słusznego Bożego sądu i wiecznej kary. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy za Twoją ofiarę, za Twoją gotowość, by tak się umiżyć, by oddać za nas życie, za Twoje umiłowanie nas aż do śmierci i do, do śmierci na krzyżu. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który będziemy spożywać wspominając i zwiastując Twą śmierć. Zwiastując, że Twoja śmierć ma moc oczyścić od wszelkiego grzechu, wyzwolić z wszelkiego zła, dać życie i dział z uświęconymi. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba, daj nam pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem, z wiarą że Twoja ofiara jest skuteczna, wystarczająca, skuteczna. Nikt z nas nie musi wyjść z tego miejsca, nikt z nas nie musi żyć pod ciężarem naszych grzechów, ale możemy radować się i weselić, i dziękować Ci za moc Twojej krwi, za moc Twojego krzyża, za moc tego dzieła, które daje nam Synostwo Boże. Dzięki Ci Panu, chwała Tobie. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty przyjdziesz jako Pan, jako sędzia, ale będąc na ziemi, byłeś sługą, i my jesteśmy wzywani do tego, by być Twoimi sługami. I ja pragnę być dobrym sługą, który usłyszy pod koniec życia, że byłem dobrym sługą. Modlę się o to dla siebie i dla każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani, bracia i siostry do tego stołu, gdzie w dziękczynieniu zwiastujemy śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Wiemy, że przyjdzie jak złodziej w nocy. Marek w swojej Ewangelii mówi trzykrotnie, Pan Jezus mówi, a Marek cytuje Jego słowa w 13 rozdziale Ewangelii Marka, trzykrotnie mówi, czuwajcie. Bądźcie gotowi. Nie wiecie, kiedy wasz Pan przyjdzie. Czy w nocy, czy w dzień, czy gdy kogut zapieje. Nie wiecie. Dlatego czuwajcie i bądźcie gotowi. Żyjcie tak, jakby miał przyjść. Kiedykolwiek. Żyjcie tak, aby być zawsze gotowymi na spotkanie z Nim. Wieczerza Pańska to spojrzenie w przeszłość na to, czego Jezus dokonał. Wspominamy Jego śmierć, zwiastujemy Jego śmierć, ale wspominamy i zwiastujemy przez Jego zmartwychwstanie, przez Jego chwalebne wstąpienie na wysokość, przez Jego dzisiejszą wstawienniczą służbę i w świetle Jego chwalebnego przyjścia. Ta nadzieja nam przyświeca tej nadziei jesteśmy stawić czoło wszelkim cierpieniom, doświadczeniom, zmaganiom w naszym życiu. Jeśli nasze oczy są zwrócone na Niego, na Tego, który ma przyjść, którego końca, którego królestwo nie będzie miało końca. No. Jeśli dzisiaj Twoje serce jest strapione, patrz na Jezusa. Jeśli dzisiaj widzisz w swym sercu jakiś lęk, obawy, niepewności, Patrz na Jezusa. Patrz na Tego, który Cię umiłował i życie za Ciebie dał. Patrz na Tego, który wkrótce przyjdzie. Już niedługo. Nie wiemy kiedy, ale czas jest bliski. Uczniowie oczekiwali rychłego przyjścia swego Pana i już pierwsi apostołowie mówili o rychłym czasie Jego powrotu. O ileż bardziej my. O ileż bardziej my, kochani. Wyczekujmy z utęsknieniem i modlmy się, tak jak modli się Jego ulubienica. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. Zapraszam kochani do tego stołu. Kochany Panie, chcemy jeszcze przyjść do Ciebie dziękując Ci za ten czas, który nam tu dałeś i Amen. powierzając się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień, przynosząc też w modlitwie tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej łaski, Twojej pomocy, Twego wsparcia. Panie, modlimy się o ludzi w krajach, gdzie toczą się działania wojenne, gdzie ludzie żyją w strachu, niepewności, w głodzie, pozbawieni tych wszystkich codziennych rzeczy, które my mamy i nawet o nich nie myślimy, nie dostrzegamy ich wartości. Panie, chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy cierpią dla Ewangelii, o Twoim Kościele, który w różnych miejscach świata i dzisiaj płaci wielką cenę uczniostwa o naszych braciach, siostrach, którzy służą Tobie z poświęceniem, z oddaniem, cierpiąc dla Ewangelii. Panie, modlimy się o tych pośród nas, którzy są zasmuceni. Prosimy o Magdę, Radka, o ich rodziny, bliskich, którzy opłakują śmierć taty Magdy. Modlimy się o Twoje pocieszenie, Twoje posilenie, Twoją zachętę, Twoje przemawianie do ich serc. Panie, prosimy o Siostrę Lucynę, która jest chora na nowotwór, o Twoje cudowne dotknięcie, uzdrowienie, łaskawe podniesienie jej w tym doświadczeniu, i też tych wszystkich spośród nas, którzy smagają się z różnymi problemami, czy to rodzinnymi, zdrowotnymi, zawodowymi, sąsiedzkimi. Panie, tak wiele utrapień na tej ziemi. Daj nam w nich wszystkich ufać Tobie, polegać na Tobie, trzymać się Ciebie i doświadczać Twojej łaski, Twojego działania, Twoich cudów. Wielbimy Ciebie, wielki Zbawicielu że masz nas w swoim ręku i nikt i nic nie wyrwie nas z Twojej ręki. Dzięki Ci za Twój dar życia. Dzięki Ci za Twoją łaskę, która jest świeża i nowa każdego dnia. Uwielbiamy Ciebie i powierzamy się w Twoje ręce. Amen. Amen. Jeśli ktoś z Was jeszcze bracia, siostry, chciałby się pomodlić, to zachęcam do modlitwy. Panie, dziękuję. Amen. Amen. Usiądźmy proszę. Siostra Danusia napisała do Adama Umiłowani jestem w silnym bólu głowy, ucha i oczu. Niech nasz umiłowany Zbawiciel Jezus Pan błogosławi swoje Słowo, które będzie głoszone przez braci. i Niech wam umiłowani w Panu bracia i siostry błogosławi w słuchaniu Jego Słowa. Bardzo was kocham tą najcudowniejszą miłością Chrystusa i duchem jestem z wami i gorąco was pozdrawiam może ktoś jeszcze ma jakieś pozdrowienia bracia, siostry to bardzo proszę dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Asię i Piotra ja też przekazuję pozdrowienia ze społeczności w Staszowie wiernie pozdrawiają Ktoś jeszcze ma jakieś, może, ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? No właśnie nie. Mam tylko Dasi, tego SMS-a o tej siostrze z pielsko-białej. To prawdopodobnie o to chodziło. A, tak, rzeczywiście. Co ja zobaczę, możesz Jagódka przeczytać? Ja jeszcze sprawdzę, można ucapa, ona mi wysłała. Tak, ja już mam tutaj to na Whatsappie, tak. Tutaj siostra Ewa Dolecka prosiła o modlitwę. Kochana, tutaj pisze do, chyba do Asi, tak? To było do różnych osób może, do sióstr może przesyłała. Przekaż jutro, a tak, to przekaż jutro w zborze prośbę od Ewy Doleckiej z Redy. Zwracam się z gorącą prośbą o modlitwę za moją córkę Annę, 44 lata, której płuca są niszczone z trudnego do ustalenia przez lekarzy powodu. Córka przebywała wcześniej w szpitalu, stosowana antybiotyki, leki nie pomagają. Lekarze w Łodzi mówią, że trzeba będzie przystąpić do przeszczepu płuc. W Polsce czeka się na przeszczep prawie rok ale przede wszystkim proszę o jej nawrócenie i pojednanie się z Bogiem. Sama córka prosiła, żeby się o nią modlić. To może zawołajmy jeszcze o tą Anię. Kochany Panie, przychodzimy jeszcze też z prośbą o Twoje łaskawe dotknięcie Ani. O łaskę, by zwróciła się do Ciebie by zaufała Tobie by prawdziwie zrozumiała że nie ma dla niej ratunku zarówno dla tego problemu w którym jest w ciele ale też dla większego problemu jej duszy aby znalazła ratunek u Ciebie ufając Tobie modląc się do Ciebie odwracając się od grzechu powierzając się Tobie w posłuszeństwo Prosimy, objaw się jej, Panie, i objaw swą moc. Ulecz jej ducha, duszę i ciało. Prosimy, zmiłuj się nad nią. Amen. Amen. Amen. Za tydzień, kochani, będziemy tutaj. Za tydzień będziemy w kółeczku rozważać Ewangelię Marka. Mam nadzieję, że nie wyczerpałem wszystkiego. Wiem, że na pewno nie. Jest tam wiele różnych fragmentów, które fajnie by było, gdybyśmy o nich mogli porozmawiać. Jak na przykład przeklnięcie drzewa figowego czy inne ciekawe rzeczy, które Marek zapisał w swojej Ewangelii. Mam nadzieję, że czytaliście ostatnio Ewangelię Marka. Jesteście na bieżąco też osobiście ją rozważając i macie różne pytania, które rodzą się czytając tą Ewangelię. Także za tydzień usiądziemy w kółeczku i będziemy mogli porozmawiać czy o tym, co ja mówiłem, czy ewentualnie, jeśli macie jakieś kwestie, które uważacie, że warto byłoby jeszcze o nich porozmawiać, do nich nawiązać, będzie ku temu okazja. Także przyjdźmy przygotowani i odważni, żeby. Jeśli mamy coś, o czym chcielibyśmy porozmawiać, żeby to zrobić. Iwan jeszcze chciał się czymś krótko podzielić, czy coś powiedzieć. Bardzo proszę. Tylko krótkie świadectwo powiem i jeszcze dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze chciałem wyznać, że w tym tygodniu, jak mieliśmy mam taką kłótnię z żoną, to tak potraktowałem trochę w pewnym. W przypadku bezmiłości to może nie była jakaś duża rzecz, ale tak chciałem powiedzieć, że dzięki Bogu dał mnie że upamiętanie, czy tak uderzyłem się w piersi, przyznałem się, że, że zrobiłem błąd, to taka krótka rzecz chciałbym wam wyznać. Takie ciekawe świadectwo, u nas sąsiedzi też tam mają problem dość poważny i chyba tak zastanawiałem się nad, nad rozejściem, nad rozwodem, no tam mieliśmy akcję w zeszłym tygodniu, taką niezłą z nimi. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie o to świadectwo chodzi, nie, nie, nie o tym chciałem powiedzieć, ale tam mają problem z nadużyciem substancji też nie będę mówił, jaki pewnie sobie domyślacie. I tak szukałem świadectwo jakieś, żeby im wysłać, bo po raz kolejny miałem okazję im głosić Ewangelię, chociaż małżonka była taka nie za bardzo przytomnym przy stanie ale mąż był trzezwy i mu głosiłem po raz kolejny, podlałem to ziarno i później tak modliłem się, żeby jakieś tam świadectwo przesłać działanie Boga, jakieś tam nagrane, nie? I tam szukałem, to Paweł też zaświadczy, tam pytałem, czy mamy jakieś świadectwo tam małżonków, czy tam szukałem z, brate z braterskiego, I szukałem, szukałem i mogłem znaleźć. No i modliłem się też, żeby jakieś takie na najlepsze świadectwo im wysłać, nie? I okazuje się, kiedy to był Krzychów w, w czwartek jakoś tak, nie? No, Krzyszek Jerzy też przyszedł, siedzą, tam sobie słuchałem, jakieś świadectwo, opuścili. Nie? Ja tak słucham, słucham. O, idealny, nie? I mówię, Krzyszto, co to za świadectwo? Jeszcze nie wyszli. Ja nie? mówię, że no to będzie mu wysłało jakieś tam tutaj, to małżeństwo, nie? Co też tam byli na nad, nadu, narkotyków, nie? I akurat normalnie, jak, jak, to, jak to się mówi, no, idealnie, nie? No, także dzięki Bogu. Miałem jeszcze trzecią rzecz, ale mi ciało z głowy. No to chyba tyle nie chwała Pan nie widzę żebyśmy mieli ustalony termin kolejnej agapy pytanie czy za dwa tygodnie czy za trzy tygodnie Mnie też nie będzie za dwa, także jestem za tym, Benia. Mnie też nie będzie za dwa tygodnie. To może faktycznie zróbmy 27. Czyli 27 października Agapa zapisujemy. Jeszcze będziemy przypominać. I mam nadzieję, że zrobimy tą listę w międzyczasie żeby tutaj była, żeby każdy mógł się zapisać, co jak, żeby to jakoś zorganizować. A, i jeszcze mam jedno ważne pytanie do braci i sióstr, którzy chcieliby się przyłączyć do prowadzenia szkółek niedzielnych. Dobrze by było braci, zachęcam też. Oczywiście siostry przodują w tej służbie, ale dobrze też, żeby bracia się przyłączali do tego, żeby dzieci też mieli wśród braci, Przykład i zachętę, więc jeżeli ktoś z was chciałby się przyłączyć do tej służby, raz na jakiś czas poprowadzić w trakcie nabożeństwa szkółkę, to byłoby super. Także dajcie znać albo mi, albo Jagodzie, albo Agnieszce, żeby było wiadomo, że są chętni. Coś jeszcze może? Jakieś sprawy? Zachęcam dalej do społeczności przy stole, przy herbatce, kawie. Zostańcie z Bogiem, bracia, siostry.